To są informacje Polskiego Radia 24. Minister Sprawiedliwości kontra Kancelaria Prezydenta chodzi o doradztwo w sprawie ślubowania sędziów TK. Pierwsza wizyta w Polsce. Przyszły premier Węgier przyjedzie w maju do Warszawy. Są wyroki dla liderów gangu pseudokibiców Wisły-Szarks. Jest decyzja sądu. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Będzie prokuratorskie postępowanie wobec przedstawicieli kancelarii prezydenta. Nakazał je minister sprawiedliwości. Sprawa ma dotyczyć tych osób, które doradzały Karolowi Nawrockiemu, by ten nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, prezydent zaprosił do złożenia przysięgi w pałacu dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Minister Waldemar Żurek podkreśla, że większość ekspertów zaakceptowała formę, w której sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie. Jeśli prezydent zwlekał z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 Nowe otwarcie w relacjach z Europą i Polską. Przyszły premier Węgier Peter Modzior zapowiada szereg zmian po wygranych przez opozycyjną tis wyborach. W planach jest odblokowanie unijnych funduszy i poprawa stosunków ze wspólnotą, a w pierwszą podróż zagraniczną lider niedawnej opozycji ma wybrać się w maju do Warszawy. Peter Modzior zapowiedział, że też, że o azylu politycznym mogą zapomnieć ukrywający się obecnie na Węgrzech Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. O szczegółach Sylwia Białek. Szansa na to, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nadal będą chronieni przez węgierskie władze są zerowe. Peter Madzier zapowiedział bowiem, że po wyborach to się zmieni. Co prawda pojawiają się głosy, że politycy PiSu uciekną teraz do Stanów Zjednoczonych, ale eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Jański uważa, że wielka ucieczka właśnie dobiega końca. Na pewno musi się pakować Orban, wszyscy jego ludzie, jego rodzina. Muszą się pakować e, służby specjalne z Rosji, które były bardzo aktywne od wielu lat, nie tylko w tej kampanii i musi się pakować Romanowski Ziobro. A co na to politycy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 Misiek i Zielak skazani 6,5 roku oraz 9 lat więzienia. Takie wyroki usłyszeli liderzy gangu pseudokibiców Wisła Sharks. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że Paweł M. i Grzegorz Z. kierowali zorganizowaną grupą przestępczą. O szczegółach Patryk Kubiak. To nie pierwsza sprawa szarksów, ale ta jest najważniejsza, przekonuje sędzia Maciej Czajka. Obejmowała wszystko to, o czym media pisały przez wiele, wiele lat. Nie był to jedyny proces, ale ten proces podsumowuje całą tą działalność. Większość z niemal setki punktów w akcie oskarżenia dotyczyła fundamentu przestępczej działalności szarksów, sprowadzania, produkcji i handlu narkotykami. To były ilości robiące wrażenie, bo to dotyczyło ponad dwóch ton marihuany, ponad dwóch ton amfetaminy oraz innych środków. Wartość narkotyków, które przewinęły się przez ręce sharksów. To 54 miliony złotych. Dodajmy, że wyrok jest nieprawomocny. Policja nie wyklucza, że nocny pożar w Słajszewie na Pomorzu to podpalenie. Spłonęły tam maszyny budowlane, które należą do firmy przygotowującej drogę dojazdową do placu przyszłej elektrowni jądrowej. Policja zbiera dowody. W tej sprawie potwierdza nam Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Obecnie prowadzone są w tej sprawie intensywne czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie także zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Niewykluczone został udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Trwa szacowanie strat po pożarze. Bezpłatne szkolenia i odblaskowe kamizelki dla motocyklistów na rozpoczęcie sezonu na Mazowszu. Do pakietu policja dorzuca specjalny spot, który promuje bezpieczeństwo na drogach. Inicjatorami są Autodrom Jastrząb oraz motocyklowy klub lekarzy Dr Motoclub. Wzajemny szacunek na drodze to fundament bezpieczeństwa.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 były informacje Polskiego Radia 24. Miejscami w nocy może się zrobić naprawdę zimno. Przymrozki prognozowane są na północnym wschodzie kraju oraz na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze w nocy od 4 do 9 stopni Celsjusza. Przelotny deszcz możliwy tylko na Pomorzu Zachodnim. W Polskim Radiu 24. Sześć minut po godzinie 19. Dobry wieczór, Paweł Wojewódka. Zaczynamy nasze wieczorne spotkanie, a będziemy z Państwem aż do północy. A zaczynamy od tematu rzeczywiście bardzo miłego, sympatycznego, który wpisał się już w warszawską tradycję. Mamy gości w Warszawie, bardzo sympatyczni owi goście są, czyli nurogęsi, które wędrują po warszawskich ulicach.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 Przejdą. O to chodzi w ogóle w tej historii. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i bardzo, można powiedzieć, unikalna, dlatego że takiego czegoś nie ma właściwie in, w innych miastach, nawet w Europie. Po prostu e, nurogęś, e, który jest ptakiem wodnym, on należy do rodziny kaczkowatych, czyli jest takim, powiedzmy, dalszym kuzynem kaczki, e, natomiast różni się między innymi tym, że jest ptakiem rybożernym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 Jeden lęk w roku, więc jak te młode wyrosną, to potem już się zbijają w stada. To są takie bardzo stadne. Jesienią czy późną, późną jesienią, albo nawet zimą, można. Tej zimy na przykład, zima była taka ostra, że często na wielu odcinkach Wisła zamarzła poza Warszawą. Był taki moment, że właściwie tylko w centrum było rozmarznięte i wtedy było bardzo dużo i Oczywiście one są już wtedy w szacie ptaku dorosłych. Nie widzimy już młodych, bo one już właściwie latem mają taki rozmiar i wyglądają jak ptaki dorosłe, więc, więc zimą bardzo dużo tych było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 Miejsce dla nich już nie starczyło. Generalnie jest taka zasada, że wśród ptaków, które się nieżą w dziuplach, one są limitowane właśnie dostępnością tych miejsc lęgowych, czyli trochę tak jako człowieka, prawda? Zawsze nie mam już zawsze, mieszkania, nie ma kawalerki, tak, no to trzeba się wyprowadzić. Jest nie tyle, ile, ile jak jest zapotrzebowanie, więc zawsze, te, zawsze ten, takie puste mieszkanie ze skarb, który trzeba szybko zająć. I dokładnie tak samo jest wśród ptaków zających dziuple. Taka dziupla to jest właśnie skarb, więc jeśli one już nie mają tych miejsc nad samowiszą, no wy właśnie znalazły te miejsca w parkach. Właśnie w parkach jest dużo więcej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 bo tam rzeczywiście może być e, lęgowa samica, a właśnie takie ptaki e, bardzo często, zwłaszcza na początku, zwłaszcza na etapie wysiedywania jaj, i to jest żal z do wszystkich ptaków, na, że na początku e, tego okresu lęgowego, już na początku e, fazy lęgu, na, w, podczas wysiedywania, jeśli my je spłuszymy z tego gniazda, to jest duża szansa, że ten ptak tam nie wróci. Dlatego, że e, no one nie wiedzą, że my nie jesteśmy drapieżnikiem. One nas traktują jako drapieżnika, który chce po prostu zjeść, e, zjeść ten lęk. Więc jeśli e, ta samica zostanie spłoszona przez, w jej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 Same rodziny co gęsi, kaczki i inne yy, i na przykład też będzie To wszystko z jednej rodzinie, są dość blisko spokrewnione ptaki. Natomiast yy, w przeciwieństwie do większości tych innych gatunków, no wspomniałem, one jedzą ryby. Nie żywią się. Yy, kaczki to bardziej pokazują roślinny. Yy, natomiast rzeczywiście norogęsi jedzą ryby, więc ten dziób jest mniej. Przystosowany jest, tak, żeby rybak mógł jest, złapać. Jest wąski, ma na przykład charakterystyczny haczyk na końcu, takie zakrzywienie. I też ma już bardzo bliska, widzicie nawet, tak, nawet takie ząbkowanie po brzegach, co powoduje, że no, ryba jest śliska. Kto kiedyś łapał rybę yy, Rękomato, bierze, rękoma, to wie, że nie jest to proste. Tak, nie jest to proste więc rzeczywiście tam mamy takie przystosowania, które utrudniają tym rymom, wyśliz, wyśliz, wyślizgnięcie się z działa.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 Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Znajdziemy sposób, aby wydać polscy Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego. Zapowiada to lider węgierskiej partii TISA, Peter Modziar. Politycy PiS otrzymali azyl polityczny na Węgrzech kilka miesięcy temu. Zaproponowałem im, żeby nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo, powiedział Peter Modziar. Modziar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 W kalendarzu ledwo kwiecień, tymczasem w niektórych przychodniach skończyły się już zapisy na badania gastroskopii i kolonoskopii w tym roku. W niektórych placówkach można zapisać się dopiero na przyszły. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową organizacją tych badań. Zapewnia rzeczniczka resortu Anna Hoszcz sendrowska Najważniejsze działania, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych 18 miesięcy to po pierwsze – audyt praktyki klinicznej, standaryzacja wskazań klinicznych, cyfryzacja procesu kierowania na badania, monitorowanie dawek i jakości i reorganizacja zasobów kadrowych. Od 1 kwietnia obowiązuje zarządzenie prezesa NFZ za nadwykonania w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Fundusz zapłaci szpitalom tylko 50% stawki, a w gastroskopii i kolonoskopii 60%. Są zarzuty i policyjny dozór dla mężczyzny, który urządzi Wził sobie rajt ulicami krakowskiej Nowej Huty. Podczas braworowej jazdy w zeszłym tygodniu 32 latek uszkodził kilka samochodów. Szaleńcza podróż zakończyła się, gdy jego własne auto stanęło w płomieniach. Balący się pojazd znaleźli policjanci. Jak relacjonuje komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej komendy mundurowi po chwili zauważyli mężczyznę, który obserwował akcję gaśniczą. W trakcie legitymowania 32-latek był pobudzony, a z czasem jego zachowanie stało się agresywne. Mężczyzna chwilę wcześniej, podczas szaleńczej jazdy ulicami Nowej Huty, wjechał swoim autem w kilka innych zaparkowanych przy ulicach samochodów. Właściciele sześciu pojazdów wycenili straty na łączną sumę ponad 190 tysięcy złotych. Od 32-latka pobrano krew do badań, a później przewieziono go na komisariat. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia, ale z powodu recydywy kara może być wyższa. Ja już za dziś dziękuję. Kolejne informacje punktualnie o 20. Wtedy przywita się z Państwem Damian Szpyra. Wieczór w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 19. To jest porażające. Statystyki są bezwzględne. Coraz więcej Polek i Polaków cierpi na otyłość. Bo podobno gonimy inne kraje Europy i świata. A co z tym zrobić? O tym już za chwilę. Samo zdrowie.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 ani pewności, gwarancji, że zawsze pozostanę w remisji. Dziś chcę pomagać innym podpowiadać, że nie ma drogi na skróty, nie ma prostych rozwiązań, są bardzo kompleksowe i tylko razem zorganizowane są skuteczne. Natomiast drugim filarem naszych działań będzie cała kampania skierowana do rodziców dzieci mierzących się z otyłością,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 Bardziej wartościowym serkiem jest serek, jeżeli kupimy twaruk, połączymy go ze skrem, połączymy z prawdziwymi, świeżymi rzodkiewkami i przyprawami, niż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 Bo otyłość to choroba, którą trzeba leczyć. Czyli a dodam... zupełnie prawidłowo rozumiana funkcja rzecznika. To nie tylko twarze, znane twarze, tak. które będą y, właściwie bardziej celebrycko występować w kampanii, tylko rzeczywiście oni pełnią tak. konkretne funkcje. Tak. tak, a też dodam, że dla osób, które potrzebują wsparcia, są dwie grupy, które współmoderujemy. Grupa zamknięta na Facebooku chlobariatria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 nowy sposób wykonania zabiegu. Dziś możliwy tylko prywatnie, ale też mam nadzieję, że takie świadczenie powstanie i też będzie finansowane z budżetu państwa. To jest taki zabieg, który bez chirurgii się odbywa, tylko endoskop jest wprowadzany przez jamę ustną. Operacja jest odw odwracalna, ten zabieg jest odwracalny i po polega na tym, że takimi szywkami zszywany jest żołądek.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 Zdrowie.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 reklamie.